Dzień dobry wam wszystkim. Mam notatki, więc jest nadzieja, że będę zmierzał we właściwym kierunku, o ile to są dobre notatki. Sola Scriptura, czyli tylko Pismo. Tydzień temu zastanawialiśmy się nad tym sloganem, hasłem, które od czasu reformacji XVI wieku stały się znane w chrześcijańskim świecie, tylko Pismo. Dzieliłem się z Wami takimi podstawowymi informacjami na temat Biblii, Słowa, Pisma Świętego. I oczywiście nie darowałbym sobie, gdybym nie zrobił krótkiej powtórki, nawet w formie odpytania. Bardzo krótkie, nie bójcie się. Ania nieprzygotowana, Ciebie nie było, tak? Kto jeszcze chce zgłosić nieprzygotowanie? Ciekawe, co Panu powiecie kiedyś. No no właśnie. Ile jest ksiąg Starego Testamentu? 39, skarbniczka, która liczy od razu. Tak, wiadomo. Nowy Testament liczy ksiąg? 27. Wszyscy to już wiemy. To jest razem ile? 66. Jesteśmy doskonali z matematyki. Porównywaliśmy Pismo Święte do rzeki, do źródła rzeki i ta woda jest czysta. Woda jest czysta u źródła. Natomiast gdybyśmy próbowali pić wodę z naszych, polskich, chociażby rzek gdzieś dalej od źródła, bliżej ujścia, może to być niebezpieczne. I tak właśnie wygląda sytuacja w sensie duchowym. Im dalej od źródła, czyli od Pisma Świętego, tym bardziej ta woda jest mętna, zanieczyszczona i może być nawet szkodliwa. Dobrze, to tyle z powtórki. Przejdźmy do nowej części. Dziś chciałbym mówić na temat, jak działa Pismo Święte. Ale jeszcze taka krótka dygresja. Kochani, żyjemy w niezwykłych czasach. Dlatego, że umiejętność czytania jest powszechna. To jest naprawdę niezwykłe w historii ludzkości. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Sporo ludzi w Polsce nie potrafiło czytać i pisać tuż po II wojnie światowej. Sto lat temu brak umiejętności czytania i pisania był w kręgach tzw. niższych normą. Dziś w zasadzie analfabetyzm jest bardzo unikatowym zjawiskiem. Większość ludzi w Polsce każdego stać na posiadanie własnej Biblii. Kogo z nas dzisiaj nie stać na to, żeby mieć Pismo Święte, egzemplarz Pisma Świętego w swoim domu? Żeby wydać kilkadziesiąt, nawet sto, nawet dwieście złotych na tak ważny zakup? Myślę, że nie ma osoby, która by powiedziała, nie, mnie nie stać, nigdy nie będzie mi stać, żeby wydać pięćdziesiąt, osiemdziesiąt, sto, dwieście złotych. To jest absolutna nieprawda. Czasami na zwykłe zakupy w sklepie, w markecie czy w galerii wydajemy tyle samo albo i więcej. A więc potrafimy czytać, możemy mieć Pismo Święte, no gorzej bywa ze zrozumieniem Pisma Świętego. Mamy różne przekłady Pisma Świętego, różne formaty, duże, małe, kieszonkowe, stołowe. Mamy różne nośniki, ostatnio coraz popularniejsze są nośniki elektroniczne. Mamy Biblię w telefonach, w tabletach, w komputerach. I pamiętajmy, że im większa dostępność, im łatwiejszy dostęp do słowa, tym większa jest również nasza odpowiedzialność za to, co jest nam przekazane. Pan Jezus nauczał, że temu, komu mało powierzono, od tego mało wymagać się będzie. Temu, któremu wiele powierzono, od tego wiele będzie wymagane. A więc w miarę wzrostu naszego poznania słowa Bożego wzrasta też nasza odpowiedzialność, co zrobimy z tym, co czytamy. Pamiętajmy, że będziemy rozliczeni według tego, co nam powierzono. Korzystaj zatem z Pisma Świętego, bo jest to narzędzie do przemiany naszego życia, Twojego życia. Jak działa Pismo Święte? Zacznę od osobistego świadectwa. W wieku 18 lat byłem młodym, chcącym żyć, ale nieco zagubionym człowiekiem. Poszukiwałem czegoś, co nazywa się sensem życia. Wiem, że wielu z nas, właściwie chyba każdy człowiek ma taki etap, momenty, chwile, w których zadaje sobie pytanie o sens życia. Skąd się wziąłem, po co żyję, co dalej? Odpowiedzi szukałem w różnych światopoglądach, ideologiach, po części nawet w filozofiach, subkulturach, bo przecież w wieku 18 lat jest się młodym człowiekiem i, i wtedy wiadomo, te subkultury bardzo łatwo przyciągają. Próbowałem stać się człowiekiem lepszym, dobrym, szlachetnym. Nie udawało mi się to. W moim życiu było coraz więcej alkoholu. Pojawiły się narkotyki. Byłem fanem koncertów rockowych. Potrafiłem przemierzyć sporo odległości, żeby znaleźć się na jakimś koncercie muzyki rockowej. To był początek lat 80. Wiecie, to była eksplozja polskiego rocka. Ale gdzieś ciągle wewnątrz była pustka. I ta pustka powodowała, że traciłem chęć do życia. Pojawiały się coraz bardziej ponure, złowieszcze myśli. Myśli, które podpowiadały mi, nie ma sensu żyć. Lepiej skończ ze sobą. W jakiś szybki, przyjemny sposób. Jakieś osobiste problemy, które chyba każdy przecież ma, również powodowały, że te nastroje pesymistyczne, depresyjne pogłębiały się. W owym czasie zdecydowanie nie byłem człowiekiem religijnym. Nie należałem do żadnej wspólnoty, oazy, odnowy, nic z tych rzeczy. W zasadzie miałem w głębokiej pogardzie religijne instytucje wszelkiego rodzaju. Nie chodziłem do żadnego kościoła z wyboru. Uważałem, że jeśli jakiś Bóg teoretyczny gdzieś istnieje, no to powinien być wszędzie. Więc nie muszę chodzić nigdzie, gdzie chodzą inni. Szczególnie, gdy widziałem życie tych innych, widziałem ich niedoskonałości, widziałem ich wady, bardzo łatwo było mi ich wtedy osądzić i odcinać się od nich. I przyszedł taki czas, powtarzam, miałem 18 lat, kto tutaj w tym pomieszczeniu jest w wieku 18 lat? Ania, no tak, oczywiście wszystkie panie, a poza nimi, tak na serio, ktoś tutaj w tym roku ma urodziny, tak? 18. O, Konrad, właśnie. Więc miałem tyle lat, co teraz Konrad, spójrzcie na niego. Młody człowiek. Konrad, ciesz się swoją młodością, to nie trwa wiecznie. Tak, tak. Więc w tym właśnie wieku, w takim nastroju stanie ducha byłem. I skracając całą tą historię, bo nie chcę Was zanudzać szczegółami, sięgnąłem po raz pierwszy w życiu po tą księgę. Sięgnąłem po nią z zazdrości. Ja lubiłem czytać książki. Pochwalę się, że byłem w pierwszej dziesiątce najlepszych czytelników w moim mieście. W gablocie przed biblioteką była wywieszona lista tych najbardziej aktywnych czytelników. Moje nazwisko tam niezmiennie przez lata figurowało ciągle w tej czołówce. Pani bibliotekarka, kiedy wchodziłem do biblioteki, nawet mnie nie pytała, co chciałbym przeczytać, tylko wchodziłem w te regały tam, gdzie inni nie mieli dostępu i sam sobie szukałem, ponieważ... Znalezienie czegoś, co jeszcze nie przeczytałem, było dla niej kłopotliwe. No, wiem, że tak trochę samochwała jestem, ale to świadczyło o pewnym głodzie, głodzie intelektualnym, głodzie duchowym. Ja czytam różne książki, nie tylko tu, Old Shuttle Hunt, wiecie, i w Pustyni w Puszczy, nie tylko przygodowe o piratach, ale również takie książki trochę grubszego kalibru, tak bym powiedział, Stąd do Wieczności, na wschód od Edenu. Wiecie, książki, które trąciły takim egzystencjalizmem i szukałem w nich czegoś więcej, czegoś głębiej. Nie znajdowałem. I wtedy kolega ze szkoły, młodszy ode mnie rok czy dwa, u niego zobaczyłem Pismo Święte na stole. Otworzyłem Księga Izajasza. I on mi kilka słów powiedział o Bogu. I wiecie, to wzbudziło we mnie zazdrość. Pomyślałem sobie, no jak to? Tyle książek przeczytałem, a tej księgi, tej tak bardzo ważnej księgi, wiedziałem, że to jest bardzo ważna księga dla naszej kultury, cywilizacji, dla chrześcijaństwa. A tego jeszcze nie przeczytałem? O nie. Zagrała we mnie ambicja. Myślę, że zdrowa ambicja. Znalazłem w domu jedyny egzemplarz, jaki tam był. To był Nowy Testament. Przekład w ogóle taki z łaciny, wulgata, jeżeli wiecie o czym mówię. Na niektórych stronach więcej było komentarza niż właściwego tekstu, ale to mi w niczym nie przeszkadzało. W ciągu kilku tygodni ta książka, księga, ten Nowy Testament był przeczytany od deski do deski, z powrotem i na krzyż. Nie mogłem oderwać się od tej wspaniałej lektury i coś dziwnego zaczęło się ze mną dziać. Nie wiem, czy w to uwierzycie, ale przestałem przeklinać. To znaczy, nie, inaczej. Uwierzycie, ale miałem bardzo zaśmiecony język. Naprawdę nie był to język kulturalny. Oczywiście w miejscu publicznym potrafiłem się zachować, nie byłem ostatnim prostakiem. Igburem, ale wiecie, w gronie kolegów, koleżanek gdzieś przy butelce albo na koncercie, no to było soczyście. I w ciągu paru tygodni te brzydkie słowa, wulgarne słowa po prostu w jakiś naturalny sposób zniknęły z mojego repertuaru. Co więcej, ja bardzo lubiłem sobie popiwkować z kolegami, a nawet i bez kolegów. Jak miałem ochotę, to kupowałem sobie siatkę piw, tak... Siadałem sobie sam gdzieś na krzesełko i tak piwko za piwkiem sobie obalałem. W ciągu tych kilku tygodni odeszła chęć do popijania, upijania się piwem i w ogóle czymkolwiek innym. Nie był to żaden wysiłek z mojej strony. Nie był to żaden zakaz, który sobie narzuciłem. Po prostu to odeszło. Jak kiedy koledzy mówili, ej Jacek, oć, idziemy na piwo. Ja już nie piję. Ja nie chcę. Paszyli z niedowierzaniem. To był początek mojej nowej drogi życia, drogi za Bogiem. Doświadczyłem przemieniającej mocy Słowa Bożego. Nie mając kontaktu z żadnym Kościołem, z żadną wspólnotą, z żadnymi ludźmi narodzonymi na nowo. Wiecie, ja narodziłem się na nowo nawet nie wiedząc, że to jest narodzenie na nowo. Dopiero później wyczytałem, że to jest to. I po kilku miesiącach takiego dogłębnego czytania tego Nowego Testamentu i większej całości w Biblii Dopiero wtedy postanowiłem znaleźć Kościół, który by w miarę odpowiadał temu, co czytam, temu, co znajduję w tej księdze. No i tak się znalazłem w tego rodzaju kościele, w innym mieście, w innym czasie. Więc jak działa Pismo Święte? A więc działa tak, jak wam powiedziałem, ja tego doświadczyłem. I co więcej, to słowo do dzisiaj trzyma mnie w swojej mocy, w swojej sile, pod swoim wpływem. Jego wpływ nie zmalał. Może to już nie są te same emocje i łzy, kiedy czytałem za pierwszym razem. Jest w tym więcej stabilności, o wiele więcej zrozumienia, o wiele więcej wiedzy, doświadczenia, ale ten wpływ nie zmniejszył się, a mogę powiedzieć, że się pogłębił. Mam taką nadzieję. Tyle mojego świadectwa. Jest wiele celów, dla których zostało spisane Słowo Boga jako Pismo Święte. I jest wiele sposobów, w jakie działa spisane Słowo Boga, czyli Pismo Święte. Na dzisiaj wybrałem tylko trzy obrazy opisujące, wyjaśniające te cele i sposoby. Dziś przyjrzymy się trzem przedmiotom. Dwa z nich to są przedmioty codziennego użytku. Jeden jest przedmiotem, o którym wiemy, do czego był, do czego jest, ale którego chyba już nie używamy. Te trzy przedmioty to lampa, lustro i miecz. Psalm 119, wiersz 105. Lampa. W oryginalnym tekście czytamy o pochodni, ale wiemy, że taki sam cel jest. Lampy, pochodni. Współcześnie używamy lamp, latarek, reflektorów, różnych nośników światła. Psalm 119, wiersz 105. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Nieustannie poza okresem snu korzystamy ze światła. Jego brak utrudnia normalne funkcjonowanie, a czasem uniemożliwia podjęcie czy kontynuację jakiegoś działania, jakiejś pracy. W sferze duchowej i moralnej Pismo Święte jako lampa, jako pochodnia wydobywa z mroku niewiedzy, ignorancji, nieświadomości to, co dla nas dobre i to, co dla nas złe. W świetle tego słowa możemy dowiedzieć się, co jest dobre, co złe, co Bogu się podoba, co się nie podoba. Sam tego doświadczyłem w dziedzinie na przykład uczciwości, używek, w sferze obyczajowej damsko-męskiej, w języku. Ale zauważmy, ta pochodnia, ta lampa, jeżeli używamy tego współczesnego słowa, służy nie tylko oczom, kiedy mówimy światu o lampa, mamy na myśli to, że lepiej widzimy. Ale ten werset mówi nie tylko o lepszym widzeniu. I nie mówi nam, że lampa ta, czy pochodnia, służy naszym oczom. Czemu służy ta pochodnia? Naszym nogom. Naszym ścieżkom. To znaczy, że celem i zadaniem Słowa Bożego, które jest lampą i pochodnią, jest nie tylko to, aby przekazać nam wiedzę, co jest dobre i złe. Nie tylko rozświetlić mrok, ale także to by pokazać nam drogę, po której mamy iść. A więc Słowo Boże nie tylko nas osądza, ale pokazuje drogę wyjścia. Pokazuje nam sposób, w jaki mamy postępować. Dlatego sola skryptura, tylko pismo. Nic innego nie jest w stanie pokazać nam tak wyraźnie prawdy. To jest pierwszy przedmiot, lampa. Drugi przedmiot, lustro. Musimy otworzyć list Jakuba, rozdział pierwszy. Rozdział 1, wiersze 22 do 25. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przegląda się swoje twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Kto z nas w domu nie ma ani jednego lustra? Kto ma więcej niż jedno? Więcej niż dwa? Więcej niż trzy? Więcej niż cztery? No panie, no co, widzicie, że, że wam uwierzę? Ja naliczyłem w domu bodajże 6 czy 7 luster, które mamy. Byłem zdumiony. Chyba z 4 czy 5 takich na stałe, a tych przenośnych jeszcze, jeszcze pod ręką kilka. Tyle luster w domu. Nie wiedziałem. Czy wyobrażamy sobie, że lustra znikają? Nie, no można by bez nich żyć, pewnie, że tak, ale byłoby bardzo trudno. Bez takiego zwykłego, małego przedmiotu, małe, duże, naprawdę byłoby nam trudno żyć. Jak tu makijaż zrobić? Jak się uczesać? Jak się ogolić? Jak się ubrać? Wiecie, ubiór, fryzura, makijaż pryszcze! Szczególnie młode osoby, nie tylko, szczególnie. Tak, pojawia się pryszcz, trzeba go zlikwidować. Jak to zrobić bez lustra? Wiecie, szczególnie panowie już w pewnym wieku, włosy rosną nie tam, gdzie chcemy. Trzeba coś z nimi zrobić, bo inaczej Wiecie, taki... Nie chcemy narażać kogoś na nieestetyczne wrażenia. Zgadza się? No bądźmy szczerzy. Może to są trywialne przykłady, ale po to mamy lustra. Użyję teraz przykładu jeszcze dalej idącego na granicy dobrego smaku albo już poza nawet dobrym smakiem, a czasami w nosie coś się zbierze. I jaki jesteś szczęśliwy, gdy sam to zauważysz, gdy sama to zauważysz i usuniesz. I pomyślisz sobie, o, jak to dobrze, że nikt tego nie zauważył. Zgadza się? A jak głupio, jak wstyd, jak niezręczny jest wtedy, kiedy w towarzystwie ktoś Cię weźmie na stronę i powie Ci, słuchaj, masz coś w nosie. Pff. Jestem tu skończony. Ja już się tym ludziom na oczy nie pokażę. Lustro jest bardzo, bardzo potrzebnym przyrządem, przedmiotem, jeśli sam dostrzeżesz te defekty, mankamenty, uchybienia i skorygujesz, jesteś uratowany. Uff, jak to dobrze, że sobie z tym wcześniej poradziłem. Jeśli dowiadujemy się czegoś od innych, czujemy się, tak jak powiedziałem, niezręcznie, głupio. Im większy, gorszy, zawstydzające mankamenty, gorsze w takiej sytuacji jest to poczucie wstydu. Czytaliśmy także o oszukiwaniu samego siebie. Wiecie, można oszukiwać, próbować oszukiwać samego siebie. niektórym to się udaje, przez dłuższy czas można oszukiwać innych, nawet można próbować Pana Boga oszukiwać. To jest w ogóle niemożliwe, naiwne, no ale jednak ludzie próbują. Biblia mówi tak, że lustro jest, służy do tego, żeby pozbawić nas złudzeń. Lustro pozbawia nas złudzeń. Kiedy patrzymy w lustro, widzimy dokładnie swoją twarz, widzimy wszystkie detale. Są jeszcze lustra powiększające, ja używam takiego. W tym powiększeniu to dopiero widzimy, co się tam dzieje ale pomaga to nam lepiej uporać się z problemem. Niestety czasami wolimy żyć złudzeniem, co do swojego wyglądu. Apostoł Paweł pisząc list do Koryntian, rozdział 6, wiersze od 9 do 11 napisał nie łudźcie się, nie wszyscy odziedziczą Królestwo Boże, nie łudźcie się, gdyż tacy i tacy i tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tam mamy listę pewnych czynów, zachowań, Osób, które, jeśli będą to czyniły, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To znaczy, że w Kościele był problem, iż niektórzy robiąc niegodziwe rzeczy nie przyglądali się w zwierciadle, w lustrze Słowa Bożego na tyle dokładnie, aby dostrzec, że jest to coś niewłaściwego i nieprawidłowego, ale nie przeszkadzało im to w dobrym, doskonałym samopoczuciu. Och, przecież wierzę w Jezusa. Och, przecież chodzę do kościoła. Och, przecież się modlę. Och, przecież Pan Bóg jest łaskawy. Och, przecież Pan Bóg odpuszcza wszystkie grzechy. No tak, odpuszcza. Ale po to, aby przemienić Twoje życie, byś do tych grzechów nie wracał. Nie łudź się. Złudzenie może być czymś bardzo niebezpiecznym. Łudzenie... Się to poleganie na fałszywej, bezpodstawnej nadziei. Biblia nie chce dać nam fałszywej i bezpodstawnej nadziei, ale mówi o tym, aby przyjrzeć się w lustrze Słowa Bożego. Naprawdę mało jest ludzi ulegających temu mechanizmowi. Dlatego sola skryptura tylko pismo, tylko pismo, które w autorytecie Boga jest w stanie powiedzieć Ci, jak naprawdę żyjesz, jak naprawdę wygląda Twoje życie. Prawdopodobnie jest tak, że gdybym tylko od ludzi słyszał korektę, byłoby mi ciężko to przyjąć. Ludzka natura jest taka, że kiedy ktoś inny zwraca mi uwagę, od razu się buntuję, wiecie, gdzieś szukam jakiejś obrony, linii obrony i próbuję czasami odbić piłeczkę, a ty też nie jesteś doskonały. Tak się pojawia na końcu języka taka riposta, niby cięta. Ale kiedy mówi to Słowo Boże, wiecie, to jest dużo mniejszy problem, prawda? Bo wiem, że to sam Bóg do mnie mówi, a z Bogiem nie ma dyskusji. Z Bogiem nie ma tutaj jakiejś polemiki. On prześwietla moje życie. Dlatego sola skryptura, tylko pismo. Czytajmy je, poznawajmy je. Niech ono zmienia nasze myślenie, nasze serca. I trzeci przedmiot, miecz. Nie jest to przedmiot dzięki Bogu codziennego użytku w tych czasach. już Bardziej historycznie możemy to traktować, ale wszyscy wiemy, że było to narzędzie walki. I narzędzie, jakby to tak eufemistycznie, łagodnie określić, narzędzie wnikania w głąb ciała. No po to był robiony, żeby wniknąć w ciało tego, z kim się walczyło. List do Hebrajczyków, rozdział 4, wiersz 12 i 13. To jest już ostatni tekst, który dzisiaj odczytamy. List do Hebrajczyków, rozdział czwarty, wiersze 12 i 13. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed jego obliczem, Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Znajdujemy tutaj kilka cech określeń Słowa Bożego, które porównane jest do miecza. Miecz obosieczny, czyli ostrze na dwie strony. Można razić, ciąć czy z lewej, czy z prawej. Jest żywe. Słowo Boże jest żywe. Słowo spisane Pismo Święte jest żywe. To nie jest tylko martwa litera. Jeżeli przyjęliśmy Ducha Świętego, jeżeli w sercu naszym zamieszkał Chrystus Pan, to jest to żywe słowo, które ma moc wpływać na nas. Jezus powiedział do swoich uczniów i do Żydów, którzy Go słuchali, Ewangelia Jana 5,63, słowa, które do Was mówię są duchem i życiem. A więc nie tylko litera, nie tylko wiedza, ale w tych słowach jest życie, jest duch. To słowo jest skuteczne. To jest druga cecha, którą tu znajdujemy. W księdze Izajasza znajdujemy wspaniały fragment, w którym Bóg mówi, że jego słowo nie wraca próżne. Nie wraca, nie wykonując pracy, dla której zostało posłane. A więc jest skuteczne. Bóg posyła swoje słowo po to, aby skutecznie wykonało pracę, dla której zostało zapisane, posłane, przekazane. I to Słowo będzie cierpliwie w Tobie, we mnie pracować, aż wykona swoją pracę, aż staniemy się doskonali w Chrystusie Jezusie, aż dorośniemy do męskiej doskonałości, właściwej dla dojrzałych. Dojdziemy do dojrzałości właściwej dla doskonałych. To Słowo będzie pracować w Tobie i we mnie do końca naszych dni na tej ziemi. Jest ostre i przenikające, taka jest natura miecza. I tu jest napisane, że jest ostrzejsze niż jakikolwiek miecz. A więc idziemy dalej. Przenika w głąb sfer życia. Czytamy o rozdzieleniu ducha i duszy. To są dwie sfery wewnętrznego człowieka. Duch, który komunikuje się z Bogiem, jest siłą życiową daną przez Boga do tego, aby nasze ciało mogło funkcjonować i dusza, czyli nośnik naszej woli, naszych emocji, naszego intelektu. Słowo Boże przenikając nas rozdziela to i możemy poddać się pod wpływ Słowa Bożego zarówno w duchu, jak i w duszy. I będziemy w stanie rozróżnić, co jest dla ducha, co jest dla duszy. Po drugie, czytamy tutaj o bardzo specyficznych organach naszego ciała. Nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego to jest napisane o stawach i szpikach. Dlaczego nie nerki? No nie wiem, no serce, płuca? Dlaczego nie coś innego? Każdy z nas kiedyś jadł kurczaka. Tak myślę. Nie wiem, czy lubicie do kości obgryzać. Ja osobiście nie, ale wiem, że niektórzy bardzo lubią. I wiem, że niektórzy też lubią rozgryzać kosteczki po to, żeby dostać się do szpiku. Ja osobiście nie, ale wiem, że niektórzy to lubią. O ile mamy do czynienia z takim, powiedzmy, kawałkiem kości długości kilku, kilkunastu centymetrów, to ten środek jest w miarę łatwo rozłupać. Ale spróbuj dostać się do tego zaokrąglonego końca, do stawów. Łatwo? Nie. To jest najtrudniejszy do otwarcia fragment z naszych organów, z którego można coś wydobyć. Trwadcze są tylko zęby, ale w zębach nie ma nic, co mo można by było zjeść. Rozłupać staw, rozciąć tak, żeby wszystko wydobyć, to jest bardzo trudna rzecz. Przeważnie to gdzieś pęka, chrupie, załamuje się. Próbujemy to wysysać. Słowo Boże porównane jest do takiego miecza, który jest w stanie poradzić sobie z takim każdym stawem. Rozdzielić z Szpik odstawu, wyciąć to wszystko. Uff. Nikt takiego ostrza jeszcze nie wymyślił. Może laserem? To wskazuje nam, że Słowo Boże jest w stanie przeniknąć całe nasze życie, sfery ducha, duszy i ciała. Ostre, przenikające. Od czasu do czasu dostaje cios mieczem. Ale o dziwo nie boli. Przynosi uzdrowienie, ulgę. Kiedy to ostrze miecza przenika moją duszę, Przenika moje czasami chore i połamane myślenie i prostuje je. Wtedy czuję ulgę i radość. Przychodzi pokój. To jest efekt działania Słowa Bożego. Ono tak działa w naszym życiu. I czytamy, że to Słowo potrafi także, uwaga, osądzać. O jak my dzisiaj nie lubimy tego Słowa. Nie osądzaj, powiada się w Kościele nader często. Nie oceniaj. No dobrze, ja rozumiem, po wyglądzie, po pierwszym wrażeniu, jasne. Ale Słowo Boże jest od tego, żeby nas osądzić. Jezus powiedział, że nawet On nie będzie sądzić, ale Słowo, które zostawił, będzie naszym sędzią. Zgadza się? Ono osądza i to nie kiedyś, ale już teraz, gdy się poddajemy temu Słowu, osądza nasze myśli i zamiary. Czyli to, nad czym myślimy, nad sposobem naszego myślenia, treścią naszych myśli, jaki też osądza nasze zamiary, to znaczy podjęte decyzje. Zamiar to jest jakaś podjęta decyzja. Albo kiedy już jesteś bardzo bliski podjęcia decyzji. To jest twój zamiar. I całe szczęście, że jest coś takiego, co nas osądza na tym etapie. Etapie jeszcze myśli, etapie jeszcze zamiaru, zanim przejdziemy do czynu. Uff, to jest ratunek dla nas. Ty wiecie, że ten osąd jest ratunkiem? Osąd Bożego Słowa jest dla mnie ratunkiem. Powtórz sobie to w sercu, w duchu. Słowo Boże ratuje nie przez osąd, Dlatego sola skryptura tylko pismo Chciałbym, żebyśmy zakończyli pieśnią Twoje słowo tą, którą śpiewaliśmy tydzień temu i niech to słowo pozostanie w naszej pamięci i niech zachęci nas do intensywnej lektury, uważnego czytania wpuszczania tej treści w głąb naszych serc Ducha duszy, stawów, szpików. Lampa, lustro, miecz.